Chwała Bogu. Ja się wiecie wziąłem na taki sposób, że zawsze głoszę w miarę krótko i, i ludzie są zawsze zadowoleni, bo nawet jeśli to kazanie nie jest jakieś super, prawda, to ten, ten krótki czas ma znaczenie i ludzie się cieszą zawsze. Tak więc jestem pewien, że będziecie zadowoleni po mojej usłudze. Widzicie, tak się ustawiłem. Tak więc mają, mając to Zabezpieczoną tą kwestię, że jestem pewien, że będziecie zadowoleni. Przejdźmy do słowa. Chciałem dzisiaj się podzielić słowem na temat troski, zmartwienia. Myślę, że to nie będzie zbyt skomplikowaną, skomplikowane słowo, ale myślę, że powinniśmy sobie je przypominać od czasu do czasu. Jaką troskę mam na myśli? Bo oczywiście dobrą rzeczą jest się troszczyć w pewnym kontekście. Troszczyć się o innych, troszczyć się o to, co dzieje się w naszym życiu. Troszczyć się o nasze dzieci na przykład, prawda? To jest jak najbardziej prawidłowe, jak najbardziej ok, jak najbardziej konieczne. Jest jednak też zły rodzaj troski. Można ująć, że to jest to zmartwienie, zmartwienie, które torturuje nas, które gdzieś tam przynosi złe myśli, negatywne emocje, prawda? I generalnie jest dla nas pewnym ciężarem. Troska niewłaściwa sprawia, że możemy nie spać, bo ciągle myślimy o sprawie, która nas martwi, i zmartwienie jest, można powiedzieć, złodziejem, które okrada nas z radości, wolności, sprawia, że jesteśmy obciążeni, tak jak powiedziałem. Zmartwienie sprawia, że nie możemy duchowo biec. Zmartwienie sprawia, że chodzimy w strachu, w stresie i sprawia, że męcą, męczą nas wyobrażenia tego, co może nas złego spotkać. Kiedy się martwimy, to często kreujemy w naszych myślach najgorsze możliwe scenariusze które jak się później okazuje, jak, się, jak pomyślimy tak dokładnie i logicznie, na chłodno, okazuje się, że w 90% one się nie spełniają. Troska więc niesie ze sobą emocjonalny bagaż, który nas wiąże, który nas powstrzymuje. Niektórzy z nas są tak zbratani z troską, że, że to jest ich styl życia. Martwienie się dla niektórych jest stylem życia, nałogiem, nawykiem, którego ciężko się pod, pozbyć. I Bóg nie chce, byś był związany z martwieniem. Bóg nie chce, byś był związany czymkolwiek. Bóg chce, abyś był wolny od trosk. Bóg chce, abyś był wolny od zmartwień. Hebrajczyków 12,1 mówi, że to i my mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tak więc Biblia wzywa nas do tego, żebyśmy zrzucili wszelki ciężar i grzech. Jednym z tych ciężarów jest troska, zmartwienie. Grzech martwienia się może nas odciągać od Boga. Zrzucanie ciężaru, również trosk, jest naszą odpowiedzialnością, nie Boga. Warto to podkreślić na, na początek. I teraz przejrzymy sobie kilka fragmentów mówiących na temat trosk, zmartwień. Pierwszy fragment Ewangelia Mateusza, co Jezus mówił na temat troski, 6:24 do 34. Myślę, że znany fragment, ale warto sobie go czytać na nowo i na nowo, od czasu do czasu. Ja przeczytam. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i imam, mamonie. dlatego, powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przebudziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Już z pierwszych tych dwóch fragmentów, tych dwóch wersetów możemy wnieść to, że Jezus, Jezus powiedział, że zmartwienie jest formą bałuchwalstwa, zauważcie. To jest oddawanie czci mamonowi, pokłonu, bo, pokłonu Bogu mamonowi. Tak więc to jest pierwszy powód, dla którego nie powinniśmy się martwić, troszczyć o byt. Właśnie tu Jezus mówi, bo oczywiście najczęstszą troską czy zmartwieniem, które nas dopada, to jest troska o byt materialny, prawda? I to samo w sobie nie jest złe, tylko zadajmy sobie pytanie, co za tym niesie, czy, czy obciąża nas to, związuje, prawda? bo jak najbardziej myślenie o tym, jak poprawić swój byt jest okej, okay, jest prawidłowe, Bóg nie chce nas trzymać w niedostatku, ale pytanie, czy, czy to jest troską naszego życia, która zajmuje nam czas, myśli, wszystko, prawda? Jeśli tak, no to Jezus mówi, żebyśmy się nie troszczyli. I dalej mówi, spójrzcie na ptaki niebieskie, że ani sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec Wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Więc Jezus mówi, kiedy się martwisz, pierwszy sposób, spójrz na ptaki, spójrz na otoczenie, spójrz dalej, Jezus mówi o liliach, prawda? To wszystko jest pełne bogactwa. Jezus dalej mówi, że jeśli Bóg tak troszczy się o ptaki, zwierzęta, to czy, czyż nie troszczy się o was, prawda? W 27 wersecie, Jezus jeszcze podaje taką prostą, ale prawdziwą myśl. A któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Co zmienia to, że się zamartwiasz? Na pewno nie zmienia w dobrym kierunku. Może zmienić co najwyżej, najwyżej w złym kierunku. Więc z tego pytania, kiedy troska ci dopada, nie pozwala ci spać, nie pozwala ci myśleć logicznie, te, warto, te pytania warto sobie zadać. Warto sięgnąć do tego fragmentu właśnie i pomyśleć na ten temat. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie, pra nie pracują, ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Ja przypominam, że Salomon w swoich czasach był chyba najbogatszym człowiekiem na ziemi. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawą polną, które dziś je, za jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o więcej was o małowierni. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Warto o tym pomyśleć właśnie, że Bóg wie, czego potrzebuje, wie, co jest z moim troską, co jest zmartwieniem, co jest moją potrzebą ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, troska sprawia, że nie jesteśmy w stanie myśleć o Bożym Królestwie i żyć dla Niego. Nie troszczy się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Więc my widzimy tutaj, że Jezus tutaj całkiem sporo poświęcił trochę czasu na to, aby powiedzieć o trosce. Kolejny fragment, 1 Piotra 5:7. 7. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 7 werset. Strona 1320, Biblia brytyjska. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jaką troskę? Wszelką troskę. Czyli każdą, wszystko co nas, wszystko, co nas męczy, co nas boli, co nas trapi. Biblia mówi, żeby wszelką troskę składać na Pana. Więc nie ma takiej, czegoś takiego jak błaha troska, błaha, błaha sprawa dla Boga. Jeśli On mówi, żeby wszelką troskę składać na Niego, inne tłumaczenie mówi, wszelką troskę swoją przerzućcie na Niego. Czyli kiedy ktoś coś przerzuca, to przerzuca z siebie na kogoś. I Bóg jest na tyle mocny, że On udźwignie również twoją troskę, jaka by ona nie była, co oczywiste jest, tak? I dalej jest powód, dlaczego? Gdyż On ma o was staranie. Inne tłumaczenie mówi, gdyż On czule troszczy się o was. Podoba mi się to tłumaczenie. Czasem jest tak, że dopóki nie przestaniemy się martwić, Bóg nie może działać w naszej sprawie, o którą się zamartwiamy. Warto to, o tym pomyśleć. Tak więc zamartwianie czasami, czasami hamuje Boże działanie lub też zamartwianie sprawia, że my robimy takie kro, kroki, które nas nie wyprowadzają ze złej sytuacji, ale które wręcz jeszcze wplątują nas jeszcze bardziej i wikłają jeszcze bardziej. Troska, wiecie, to jest w pewien sposób sidłem, sidło diabelskie. Nieprzypadkowo jest dalej w ósmym wersecie po siódmym napisane Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. W jaki sposób właśnie chce diabeł nas pochłonąć? Właśnie chodząc jak lew ryczący, kiedy lew ryczy to robi dużo hałasu i właśnie często jest tak właśnie, że tak, ta troska dużo robi hałasu w nas. Mimo, że jak się później oka okaże, że powód naszej troski być może nie był aż tak, aż tak warty naszej uwagi. Więc widzimy, że Bóg wzywa nas, byśmy przerzucali swoje troski na Niego. Filipian 4,6 Mówi, w jaki sposób to robić. List do Filipian 4, rozdział szósty werset. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby na wasze Bogu. Biblia mówi znowu, nie troszcie się o nic. Wolą Bożą jest to, żebyś nie troszczył się o nic, nie martwił się o nic, byś nie chodził w zmartwieniu, byś nie chodził w trosce, byś nie chodził... Myśląc ciągle o tym, co to będzie, co to będzie. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiu, przychodzisz do Boga, mówisz: Boże, mam taki i taki problem, przynoszę go do Ciebie, przerzucam na Ciebie i dalej mówisz z dziękczynieniem: Dziękuję Ci, że mój problem już jest Twoim problemem, to już jest już Twoje. W ten sposób przychodzisz do Boga i zrzucasz troskę. I pierwszy rezultat, być może jeszcze się nie rozwiąże Twoja sprawa. Czasami potrzeba czasu na to, żeby coś się rozwiązało, prawda? I potrzebujemy również cierpliwości, ale pierwszy rezultat zrzucania troski, siódmy werset, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Tak więc to jest rezultat zrzucania troski. I bywa, że dopóki nie zrzucisz troski, pokój Boży nie, jest, nie może Cię wypełnić. I wiecie, kiedy zrzucamy troskę na Pana, Biblia, inne tłumaczenie mówi, zrzuć swoją troskę na Pana raz na zawsze. Raz na zawsze. I kiedy, jeśli wyobrazimy sobie naszą troskę, jako ciężar, jako worek, powiedzmy 50-kilowy, kiedy przychodzimy do Boga, mówimy, Panie, oddaję Tobie troskę, bywa, że my odchodząc od modlitwy zamierza, zabieramy z powrotem ten worek. Mówiąc tak obrazowo, ten ciężar. Więc kiedy przychodzisz do Boga i dziękujesz Bogu, że to jest Jego, to uwierz, że to jest Jego. I kiedy, następ, kiedy po twojej modlitwie znowu nachodzicie myśl, znowu nachodzi się troska, mów, mów, pokazuj to słowo, Panie, dziękuję Ci, że ja to oddałem i trwam w tym, trwaj w tym. Panie, to już jest Twoje. To już nie jest moje, to już jest Twoje. Kiedyś czytałem przykład takiego człowieka, który gdzieś tam popadł w kłopoty. Czekała go rozprawa sądowa. Miał go kosztować ogromne pieniądze, adwokat, adwokat, poważne konsekwencje. Nie mógł jeść, nie mógł spać. Troska go zapijała. On przyszedł do pewnego kaznodziei. Kaznodzieja poprowadził go w modlitwie i powiedział mu właśnie to, kiedy oddasz Bogu troskę, zrób, zrób to raz na zawsze. I on mówił, że w pierwszą noc, znowu po tej modlitwie z kaznodzieją, kiedy... Przebudził się, znowu naszły go te myśli, on wstawał i Boże, to już jest Twoje, dziękuję Ci, że to jest Twoje. I mówił, w pierwszy dzień tak się stało sześć razy. To jest Twoje, to jest Twoje. Mówi, w, w drugą noc budził się trzy razy. W trzecią noc mówił, już lepiej poszło, zbudził się raz. W czwartą noc mówił, spał już bardzo dobrze, a za dziesięć dni okazało się, że cała sprawa się rozeszła po kościach, nie miał żadnych konsekwencji nie doszło do żadnej rozprawy i mówił, tyle czasu się martwiłem o to, a kiedy oddałem to Bogu, Bóg wkroczył w to i rozwiązał sprawę. Biblia mówi o tym, że staczamy bój wiary i takim boim wiarym czasami, czasami jest zrzucanie troski na Pana. To znaczy nie tyle zrzucanie, tylko trzymanie się tego, że ta troska już jest Boga, nie moja. Bo wiecie, nam łatwo jest przyjść i pomodlić się, oddać Bogu, ale pytanie, czy my się konsekwentnie dalej trzymamy tego, że my to oddaliśmy Bogu, że ta konkretna sprawa, która została powierzona Bogu, rzeczywiście Bóg nad nią pracuje. Tak więc traktujmy poważnie nasze modlitwy. Więc kiedy mówisz słowo, Boże, to jest Twoje, to wiesz, że, to, że, że oddałeś w ten sposób Bogu swoją troskę, swoje zmartwienie i że pokój Boży wcześniej czy później przyjdzie. I że wcześniej czy później, jeśli Bóg zajął się tą sprawą, bo mu to zleciłeś, można tak powiedzieć, sprawa się rozwiąże. To, o co też warto modlić się w czasie, kiedy nachodzi nas troska, to o zmianę perspektywy. Ja lubię taki pewien fragment, epizod z życia Elizeusza, który jest opisany w drugiej Księdze Królewskiej, szósty rozdział od 14 do 17 wersetu, ja nakreślę kontekst. Otóż była taka sytuacja, że król Aramu naradzał się na to, kiedy prowadził wojnę z Izraelem, kiedy atakował Izraela, okazało się, że Izrael dokładnie wiedział, jakie były zamiary króla Aramu. Okazało się, że te słowa, może przeczytam, kiedy król się zastanawiał, dlaczego tak jest, wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój królu, nie zdradza tajemnic, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. Tak więc widzimy, Elizeusz był doskonałym szpiegiem, prawda? I teraz przeczytajmy sobie, co się stało od 13 wersetu. On odpowiedział, idźcie, a wy wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każe go pojmać.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 Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał, I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Więc my widzimy ucznia, który w pierwszym momencie widział tylko wozy i konie wojenne, wojenne przeciwnika. Natomiast kiedy Elizeusz pomodlił się za niego, już z innej perspektywy widział całą sytuację. Jego oczy zostały odsunięte i widział, że te wojska, które były tak, przeciwnika, które były tak potężne, były otoczone przez wojska niebieskie, wojska Boże. I wiecie, podobnie jest w naszym życiu, bywa, kiedy jakaś wygląda na to, że wróg jest większy w naszym życiu, czasami potrzebujemy się pomo pomodlić po prostu. Boże, otwórz moje oczy, abym widział moje sprawy z właściwej perspektywy. I to czasami wystarczy, żeby troska się rozpłynęła. Kiedy widzisz, że Bóg ma nad tym wszystkim kontrolę, nad tym, co cię gnębiło, co, co, co stawało przeciwko tobie, wystarczy, że z właściwej perspektywy będziesz patrzył na twoją sytuację. Troska odchodzi. Jak jeszcze zabezpieczyć się przed troską? Biblia mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie. Więc warto sobie od czasu do czasu przypominać, Słowa Jezusa, na przykład, które czytałem z Ewangelii Mateusza. Wiesz, inne słowa o Bożym zaopatrzeniu, o, Bożym, o Bożej pomocy. Bo widzisz, warto, warto budować swoją wiarę wtedy, kiedy jest dobrze. Bo wtedy, kiedy już przychodzi kryzys do twojego życia, może być już za późno na zbudowanie wiary. Wiecie, ja, ja się też czasami dziwiłem sam sobie. Na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że gdzieś tam moja asystentka popełniła błąd, ja go nie zauważyłem, ale się podpisałem, no i okazało się, teraz przychodzą do mnie, wie pan, no to pan mu, będzie musiał chyba kilkadziesiąt tysięcy złotych ze swojej kieszeni wyłożyć. Wiecie, kiedy to, to usłyszałem, trochę zdziwiłem się sam sobie, że powinno mnie to jakoś tam zmartwić, po prostu powinienem szaleć teraz z rozpaczy, mój znajomy projektant, który podobną kwotę został oskarżony. Mówił, że chyba będzie się wieszał, wieszał, prawda, a mnie jakoś to słabo ruszyło i się tak zastanawiałem dlaczego i zrozumiałem, że po prostu te, te lata budowania wiary, te 80 razy przeczytana książka zrzuć swoje troski na Pana i również inne słowa, słowo, które generalnie tu chodzi o Słowo Boże, nie o samą książkę, które przez lata były wbudowane w mojego ducha w odpowiedni sposób. Przyniosło owoce. Wiecie, na dzień dzisiejszy ta sprawa się rozpłynęła. Znowu rozeszło się po kościach. Wiecie, to też... No, to oczywiście tutaj to, to nie jest kwestia tego, że ja jestem teraz taki duchowy, że teraz zrzucam troski na Pana i dlatego On działa. On działa dlatego, że On jest łaskawy. To, to jest główny powód i o tym warto pamiętać zawsze. Ale ty możesz trochę pomóc Bożej łasce, kiedy nie martwisz się. Przede wszystkim możesz pomóc o tyle, że nie zrobisz jakichś głupich kroków, kiedy będziesz się martwił. I teraz dalej. Czym zrzucanie troski nie jest? Zrzucanie troski nie jest lekceważeniem swoich obowiązków. To nie jest tak, że kiedy zrzucasz troski na Pana, no teraz Panie zajmie się, no to teraz ja nic nie będę robił. Nie. Chodzi o to, chodzi o pozbycie się tego obciążenia, tego bagażu emocjonalnego, które nosisz w myślach. Natomiast to, co możesz zrobić, zrób w tej sprawie. To, co jest twoim obowiązkiem, zajmij się tym. Również wytłumacz swoim bliskim. Czasami mnie żona oskarżała o to, że, jest tym, że się nie przejmuje za bardzo tym jakimiś problemami. I warto wtedy wytłumaczyć osobie, bliskiej osobie, że po prostu złożyłeś to Bogu i dlatego się nie martwisz. Nie dlatego, że to cię nie obchodzi, bo może być taka, takie wrażenie czyjeś. No bo tak jest, że jak ktoś rzuca, zrzuca troski na Boga, to wygląda na trochę nienormalnego. Że tu takie problemy, a, a ten się nie martwi. Ale to jest Boży styl życia. Oczywiście to, to jest tak, że to nie jest tak, że ja w tym zrzucaniu troski jestem doskonały. Nie, czasami zwłaszcza jak ktoś się martwi, ciągle powtarza co to będzie, co to będzie, to, ja, to łatwo się zarazić. Ale widzę też pewne zwycięstwa w tej kwestii, i, I widzę, że po prostu o ile bardziej zdrowe jest życie człowieka, kiedy nie, nie chodzi w troskach, zmartwieniach. I jaki Bóg jest wspaniały, że dał sposób na to, żeby po prostu zrzucić troski na Niego. I na koniec przeczytajmy sobie Psalm 55, 23. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On Cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. To jedno z tych słów, który uchroni się przed troską. Amen.